Tik, tak, tik, tak, tik, tik, tik, tik. I tak wciąż i w kółko irytuje, rozprasza, denerwuje i tyka i tyka ten zegar aż do baterii wyczerpania, a potem dalej tyka. Nawet jak się wyjdzie z pomieszczenia stykającym z zegarem, to, to to tykanie dalej siedzi w naszej głowie i tylko czeka, by się przebić do świadomości i powiadomić nas o swoim istnieniu, dokuczliwym istnieniu, istnieniu, które może doprowadzić do szewskiej pasji, zwłaszcza jeżeli się odwykło od tykania zegara i po tygodniach wraca się do pomieszczenia stykającym zegarem. Ten rytmiczny, cichy głos, odgłos, który ignorujemy zazwyczaj, w momencie, gdy zapada cisza, gdy próbujemy usnąć, gdy, gdy się rozpraszamy, troszkę uwalniamy nasze myśli, on dochodzi i boli. Podobnie jest z echem. Chociaż tutaj jest troszkę inna sprawa, bo takie echo... Nie chodzi mi... Tutaj oto echo spektakularne, że krzykniemy coś w górach i to do nas powróci ta fala dźwiękowa po paru sekundach, dopiero zniekształcona, taka wielka, potężna. nie. Chodzi mi o mały pogłos. Pogłos, który jest cały czas obecny, który ignorujemy, który mm, jest tylko dla naszego ucha, może podświadomość go jakoś filtruje, do mózgu, do świadomości nie dociera. Tak, ale jeżeli tylko wejdziemy do pomieszczenia, które jest wygłuszone, no to ci, którzy byli w takim pomieszczeniu doskonale wiedzą, co mam na myśli. Czujemy niesamowity dyskomfort, przynajmniej na początku. Można mieć nawet problemy z utrzymaniem równowagi. Dlaczego? Bo tylko i wyłącznie nie ma tego echa, drobnego, nieistotnego by się zdawało po głosu. Dziwna sprawa. Trzeba nałożyć słuchawki, wtedy jest lepiej w takim pomieszczeniu, albo z niego wyjść. Od razu, gdy się tylko pojawia echo, jest lepiej. Tak. Byłem się dzisiaj przejść. Byłem no, w zasadzie sprawa wyglądała tak, że babcia bym do niej przyszedł, a że to jest godzinka na piechotę tylko, że pogoda jako taka, znośna całkiem, jako że dawno się nie ruszałem nigdzie na spacerek, stwierdziłem, że a, ubiorę się, pójdę, pójdę na nogach. Godzina, drogi, cisza wokół, nie ma z kim porozmawiać, nie ma... Co zrobić? Nie ma czym zająć myśli. No, po to zostały wymyślone podcasty. Przesłuchałem więc sobie ich kilka. <śmiech> Bo jak trafił mi się do gardła jakiś. drapie w gardle, ale nie ma czym popić. Trzeba mówić dalej. Przesłuchałem kilka podcastów. Był w tym, wśród nich znalazł się marudnik Filipa Dawidzińskiego, wypuszczony w ramach podcastu Nie Tylko Dla Orłów. I Filip tam narzekał, że nie lubi świąt Bożego Narodzenia, bo pewnego dnia je spotkał i pokazały mu język i kopnęły w kostkę. Nie pamiętam, co dokładnie mówił. Grunt, że ich nie lubi i że ma ochotę ponarzekać. I narzekał. Spodobało mi się to. Może nie tyle pod względem treści, bo ona nie napawała do robienia wielkich czynów zdobywania szczytów tego świata i innych światów, ale, ale spodobało mi się. Fajny był klimat. Więc też postanowiłem złapać spontanicznie bardzo za nagrywajkę bez żadnego przygotowania wcześniejszego, bez cięcia, bez montowania nagrać odcinek audio-blogowo-monologowo-spontaniczny. No i troszkę ponarzekać przy tym, bo minęło już 50 odcinków mojego podcastu. No, wiem, że nie numeruję odcinków innego konceptu, ale liczyłem na to po cichu, gdzieś tam w głębi duszy, że ktoś zauważy, że mu już tam w odtwarzaczu minęła cyferka 50. Chociaż sam sobie jestem winny. Powinienem o tym trąbić, że. Ej, ludzie, złóżcie życzenia mojemu podcastowi, oddajcie mi hołd i cześć, bo już przez 50 odcinków nagrywam. Tak. A tu nic, bo i nie powiedziałem o tym nikomu, nie upominałem się. A środowisko około podcastowe, jakby troszkę przygasło. Prawda? Może poszło spać? Taki długi sen. Są legendy o Tytanach. O król Arturze, o, o różnych bohaterach, którzy wykonawszy swoją misję, przeżywszy swe życie, ułożyli się gdzieś, czy to w Zeświatach, czy w grocie skalnej. Ułożyli się tam i zasnęli głębokim snem na wiele wieków, by obudzić się wtedy, gdy będą potrzebni i wykonać swoje naprawdę ostatnie zadanie. Może i podcasterzy, może i ten światek podcastowy tak zasnął troszkę i czeka, czeka tylko na sygnał, na odpowiedni moment, by wybuchnąć pełnią życia i przyćmić dawniejsze, nawet całkiem miłe dzieje. Tak, szedłem sobie tą drogą i tak myślałem o tym wszystkim. Słuchałem jak Filip Marudzi, słuchałem innych odcinków, różnych podcastów i obserwowałem co się zmieniło w tej drodze. Przemierzałem ją wielokrotnie, czy to samochodem, czy to rowerem, na piechotę, rzadko, ostatni raz, parę lat temu. I powiem Wam, że jest wielka różnica. Czy to, nawet czy to się jedzie rowerem, czy idzie na nogach. Tempo tej drogi jest inne. Inne rzeczy się zauważa, na co innego się zwraca uwagę. I inne myśli też wtedy przebiegają przez głowę. Dopiero idąc tak krok po kroku jesteśmy w stanie zauważyć, przemyśleć to, jak świat ten się zmienia. Powstały nowe budynki, te już istniejące zostały otynkowane, pomalowane na inny kolor, a raczej ładniejsze niż brzydsze. Jest też zdecydowanie, zdecydowanie mniej ozdób świątecznych niż to bywało lata temu. Pamiętam te no, 14 lat. Jeszcze moja pamięć sięga tak daleko w miarę dobrej jakości. No to te 14 lat temu, 13 lat temu, ozdób świątecznych było więcej. Było ich całkiem sporo. Przezdobione balkony, rynny, przy jakichś niższych dachach, okna drzewka w ogrodzie. Teraz może jest przy paru budynkach, coś takiego. Czy to ludziom się nie chciało? Czy stwierdzili, że to nie ma sensu? Nie wiem. Nie wiem. Zumie mnie też by się nie chciało. Jakoś nie rozumiem idei świąt za bardzo. Ten klimat świąteczny. No jest, jest, bo jest, ale nie przemawia do mnie zbyt mocno i tak szedłem wiejskimi bocznymi uliczkami potem wszedłem na ulicę trochę, trochę mniej boczną, taką, którą już jadą jakieś samochody w miarę, w miarę takim wartkim ruchem co parę sekund coś się minie i no i zobaczyłem żniwo, żniwo żniwo tego, że temperatura w nocy spadła poniżej 0 stopni. Przez ostatnie dni, w końcówce tego grudnia, w końcówce roku 2013, no zimy jako takie nie mieliśmy. Raczej późna jesień jest, bo temperatura na plusie, śniegu nie ma. Wilgoć. Wilgoć się pojawiła. W nocy ochłodziło się i zrobiła się na asfalcie urocza lodowa szklanka po której można ślizgać i tak oto mijałem rozwalony płot ceglasty taki słupek solidny, ktoś musiał zdrowo walnąć w niego samochodem kilkaset metrów dalej na zakręcie brama rozwalona z kawałkiem płotu pogiętego też ktoś walnął samochodem i było widać wokół na chodniku drobinki szkła z rozbitej szyby. Może i to nie było jakoś szczególnie poważne wypadki, nie wiem czy komuś się coś stało czy nie, ale no samochody pewno solidnie zniszczone. Płoty zresztą też. Tak, i tak sobie szedłem dalej. Obserwowałem rzeczy, które się zmieniły. Sklepy, które były od zawsze w danych miejscach, takie małe, lokalne sklepiki, czy to branżowe, czy ogólno, monopolowo, ze wszystkim. Niektóre z nich zostały zamknięte, zostały sprzedane. Teraz jest tam zupełnie inny sklep. Niektóre drogi dawniej kamieniste, błotniste, teraz wyasfaltowane. Infrastruktura, jakby na to nie patrzeć, ta infrastruktura drogowo, chodnikowo, kanalizacyjno, pff, ozdobnikowa poprawiła się i poprawia się z roku na rok. Ale... Ale... Też usunięcie niektórych budek, takich chatek, rozpadających się, zlepionych z... No w zasadzie trzymających się tylko siłą woli, belek, no to... Jak one zniknęły, zniknął stały element krajobrazu. Nagle okazuje się, że tam jest pusto. Tam powinna stać ta chatka, która stała od zawsze. Ta brudna, śmierdząca, od szczyn pijaków budka, pełna porozbijanych butelek, nie ma jej. kilkaset metrów dalej, znowu coś takiego było. Znowu tego nie ma. Zaniepokoiło mnie to. Wtedy dopiero sobie zdają sprawę, ile rzeczy po drodze się zmieniło. Jak poznikały te elementy folkloru yy, lokalnego, wiejskiego. I tak koniec końców To twierdził, że ten świat jest ładny. Taka myśl mnie naszła, bo, bo jest zima, zima bez śniegu, jasne, śnieg przeszkadza, śnieg trzeba odgarniać, śnieg się zamienia w błoto szybko pośniegowe, po śniegu się nie, nie idzie. Ale kiedy tego śniegu zabraknie, to jest brudno, tak jakby Szaro, ciemno, bo i niebo wygląda, jakby ktoś wyżigał na nie zupę kalafiorową, a ja nie lubię kalafiorów. I robi się tak nieprzyjemnie, bo nagle też wyskakują tak stają się bardziej wyeksponowane te psie kupy wszechobecne na chodnikach, na trawnikach, na jezdniach. Nawet w mieście to nie jest tak rzucający się w oczy jak tutaj bo w miastach no niby niby ludzie powinni sprzątać po piesku jak idą z nim na spacer nie wszyscy to robią ale nawet jak ktoś tego nie zrobi to zaraz jakiś przechodzeń wdepnie w tą kupę i ją rozniesie to się jakby tak wszystko wyrównuje zagęszczenie główne jest wszędzie równe, tak jakby rozwałkować to po świecie, po większej powierzchni. A tutaj jest wyeksponowana kupa w jednym miejscu. Błoto, widzisz, że błoto, na szczęście przymrożone, ale jednak błoto. Brązowe, czarne, szarawe, tak jak drzewa. Bez liści, bez kwiatów. Suche badyle takie tylko sterczą i straszą. Tak, prawa, zżółknięta, a nawet te połacie, które można by określić mianem zieloności, to jest bardziej zgniła zieleń niż zieleń, pełna życia i wigoru. Trzeba kosić swoją drogą. Wszystko ma swoje plusy i minusy. Ale teraz jest brzydko. Paskudnie. Doszedłem w końcu do babci. Zadzwoniłem na dzwonek. Wyszła, otworzyć mi bramkę. Patrzę. Nie ma... Nie ma skrzynki na listy. Na bramce wisiała skrzynka na listy. Pytam się babci, czy ukradli jej? Nie, nie ukradli. Wczoraj wieczór, dzień przed Sylwestrem. Dzień przed Sylwestrem jakieś gnoje z idiowa ciała wrzuciły petardę, odpaloną petardę do skrzynki na listy i skrzynka wybuchła. Rano tylko można było pozbierać szczątki i odkręcić resztki skrzynki od, od bramki. Takie, takie zwykłe chuligaństwo, skurwysyństwo drobne, które sprawia, że no, świat znowu traci na przyjemności. Tak znowu będą naparzać w nocy sztucznymi ogniami, petardami. Komu się to podoba? Nigdy mnie to nie ekscytowało. W sumie, w sumie tylko raz w życiu celebrowałem jakoś Sylwester. W tym roku tak nie jest. Może to dlatego, że nikt mnie nie lubi. Może. Hmm... <grym> Babcia mnie poprosiła za to, że, żebym przyszedł, bo boi się, że jakaś petarda wpadnie jej do ogródka, a że jest sucho, że nie ma śniegu. Krzaki trawa może się zapalić. Coś się może stać. Pewno liczy na to, że jak wpadnie taka petarda, no to zrobię jak na tych filmach wojennych z granatem, kojarzycie te sceny granat wpada do okopu to jeden z żołnierzy rzuca się żeby wszystkie odłamki wpadły w jego ciało i osłania sobą samym towarzyszy pałam optymizmem prawda? ale to kwestia tego, że starasznie mi zaskło w ustach w gardle no i taki odcinek spontaniczny. To tyle, co chciałem powiedzieć. Może w przyszłym roku będzie lepiej, weselej, bardziej pozytywnie. Może wręcz odwrotnie, ale z drugiej strony co to zmienia? Taka data. Kolejna kartka z kalendarza 31 grudnia 2013 roku zmieniona na 1 stycznia. 2014 tylko data się zmienia.